Twórz się na rzeczywistość. Słuchaj radia Paranormalium. O chłopaku, który widział nasłuchując. Niewidomy od trzeciego roku życia Ben Underwood jeździł na deskorolce, rzucał do celu i grał w gry wideo. Jak on to robił? Tak samo jak nietoperze i delfiny. Był taki czas, że dla niektórych zabawne było uderzyć pięścią niewidome dziecko i uciekać. Jeden z chłopaków podszedł do Bena Underwooda i uderzył go w twarz. Wtedy Ben zaczął swoje pstrykające zajęcie. Goniłem go obstrykając do chwili, gdy podbiegłem do niego, wówczas porządnie go uderzyłem, mówił Ben, chudy czternastolatek. Nie spodziewał się, że podążam za nim. Ja jednak słyszę ściany, zaparkowane samochody, jak wy to nazywacie. W tej grze jestem mistrzem. Zapytaj ludzi o Bena Underwooda, a usłyszysz tu zimnych historii takich jak ta. O niezwykłym chłopcu, który wydawał się nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest niewidomy. Pewnego razu Ben pędził na swojej dyskorolce obok domu w Sacramento w USA, innym razem grał z kolegami w kickball. Pędząc w dół korytarzy i robiąc ostre zakręty, wyglądał na typowego nastolatka, prócz tego, że wspomagał się pstrykaniem. Zupełnie ślepy, odkąd skończył trzy lata, kiedy to w obydwu oczach stwierdzono raka siatkówki, za życia nosił dwie protezy, Ben nauczył się spostrzegać i umieszczać przedmioty, poprzez wydawanie silnego strumienia dźwięków z użyciem języka, następnie nasłuchując echa odbijającego się dookoła niego. Tak głośne dźwięki jak pstrykanie palcami mówiły Benowi, co on ma przed sobą. Powstające echo może być miękkie, co oznacza, że przedmiot jest metalowy, gęste, las lub ostre, np. szkło. Oceniając, jak mocne lub słabe są te dźwięki, Ben nauczył się mierzyć odległości. Technika ta nazywana jest echolokacją i wiele gatunków zwierząt, a w szczególności delfiny i nietoperze, wykorzystuje ją przemieszczając się. Ale czternastoletni chłopiec Sacramento, w momencie gdy wielu niewidomych nasłuchuje echa do pewnego stopnia, zdolność Bena do nawigowania w jego niewidomym świecie była, jak mówią eksperci, nadzwyczajna. Jego umiejętności są rzadko spotykane. Ben pokonywał ograniczenia ludzkiej percepcji, Mówi Dan Kish, niewidomy psycholog i wiodący nauczyciel echomobilności wśród niewidomych. Echomobilność to zdolność do poruszania się bez użycia wzroku. Kish uczy wielu ślepych ludzi echolokacji jako uzupełnienia tradycyjnych metod, takich jak chodzenie z laską albo psem przewodnikiem. Jednak jak podaje amerykańska fundacja dla niewidomych, tylko garstka ludzi na świecie używa samotnie echolokacji do przemieszczania się. Jednym z powodów nauczenia się echolokacji u Bena było to, aby jego matka nie musiała rozpieszczać syna. Zawsze mu mówiłam, nazywasz się Ben Underwood i możesz robić wszystko, powiedziała Anna Keta Gordon, pracowniczka pomocy społecznej. On mógł się nawet nauczyć pilotowania samolotu, jeżeli tylko zechciał. Ben grał z kolegami w koszykówkę, jeździł konno na biwaki i tańczył z dziewczynami podczas imprez szkolnych. Wyróżniał się w grach typu PlayStation, zapamiętując dźwięki wywoływane przez postaci i ich ruchy. Ludzie pytają mnie, czy jestem samotny. Nie, ponieważ obok zawsze ktoś jest, a ja mam swój telefon komórkowy i zawsze mogę porozmawiać z przyjaciółmi. Bycie niewidomym niczym się nie różni od niebycia niewidomym, mówił Ben. Ben miał zaledwie dwa lata, kiedy lekarze wykryli u niego raka siatkówki. Pierwsza nauczycielka Braila, która pracowała z Benem, Barbara Hasse, wierzy, że zdolność chłopca do widzenia w pierwszych dwóch latach życia pomogła mu rozwinąć jego rodzaj mapy fizycznego świata, jak mówi. Dorastając, Ben otrzymał pomoc od swoich braci, 23-letniego Joe'ego i 19-letniego Darius'a oraz od 18-letniej siostry Tiffany. Ojciec Bena, Stephen, zmarł w 2002 roku. Nauczyli go, jak znaleźć szwy na ubraniu, dzięki czemu zakładał je na właściwej stronie, mówi Anaketa. Nie przekroczyli jednak tej granicy. Anaketa wysłała Bena do szkół ogólnokształcących, gdzie profesjonaliści poświęcili mu indywidualnie uwagę i nauczyli ignorować drwiny ze strony kolegów z klasy, którzy machali mu rękami przed twarzą i zabierali jedzenie stacki. Najciężej było mi zaakceptować to odrzucenie. Jestem w stanie poznać, że ktoś mnie w pewien sposób odrzuca, mówił Ben. W domu matka pozwalała mu bawić się bez żadnych ograniczeń. Gdyby spadł, matka zdążyłaby tylko powiedzieć Och, spadł, a on wstałby i próbował ponownie, mówi jego nauczycielka z przedszkola, Ben Akiyama. Widziałam jak on pędził z dużą szybkością po krawędzi wysokiej ceglanej ściany i zaskoczył. On był nieustraszony. Ben nauczył się czytać Braille'a i spacerować z laską, ale kiedy miał trzy lata, zaczął się uczyć echolokacji poprzez podrzucanie przedmiotów i szukanie ich w połączeniu z wydawaniem blaskających dźwięków. Jego zmysł słuchu, co zauważyli nauczyciele, był wyjątkowy. Pewnego razu jego dyskmen spadł poza biurko i właśnie sięgałem po niego, gdy powiedział ''No, mam go'' mówił Cali Carvalho, nauczyciel języka. Po prostu po niego poszedł. Nie macał. Wiedział, gdzie leżał Discman, ponieważ słyszał, gdzie uderzył. Barbara Hase polubiła spacery z Benem, pomagając mu ćwiczyć lokalizowanie przedmiotów. Powiedziałam, w porządku, mój samochód jest tym trzecim zaparkowanym w dół ulicy. Powiedz mi, kiedy tam dotrzemy, powiedziała Hase. Gdy mijaliśmy pierwszy pojazd, powiedział, jest pierwszy samochód. Właściwie to to jest ciężarówka. To była półciężarówka. On potrafił zauważyć różnicę. Ben miał 6 lat, gdy zdecydował, że nie będzie używał laski, którą nazywa kijem, do przemieszczania się. Jedziesz do szkoły i jesteś jedynym uczniem z kijem. A co jest pierwszą rzeczą, jaką zrobi jedno z dzieci? Połamie kij na dwa. Co wtedy? Jesteś bezradny, mówił Ben. Czasami potrafił nawet pomagać ludziom ze zdrowym wzrokiem. Pamiętam, że wzięłam go do parku wraz z moim synem, siostrą i siostrzenicami i zrobiło się ciemno, mówi Akiyama. Ben jednak znał układ parku i poprowadził nas do wyjścia. On był w swoim żywiole. Strefa maksymalnej swobody Bena mieściła się w jego rodzinnym trzypokojowym domu, gdzie mieszkał z matką i 11-letnim bratem Izajachem, mając wokół spokojną ulicę. Niektórzy profesjonaliści niepokoili się, że jego pełne poleganie na echolokacji mogłoby go zabieść, gdyby znalazł się w niestanym otoczeniu. Według Hase mógłby używać laski, chcąc sobie pomóc w zmierzeniu na przykład głębokości dziury. Ben jednak nie ustępował. Ben był zbuntowanym podróżnym, narażał się na niebezpieczeństwo, powiedział Kish, który mimo iż sam naucza echolokacji, czasami używa laski. Inni wierzą, że nadzwyczajne zdolności Bena sprawią, że stanie się łatwiejsze pokonywanie nowych wyzwań i poznawanie nowego otoczenia. Świat nie będzie się zmieniał dla takich dzieci, to one muszą się do niego przystosować. Mówi okulista Bena, James Ruben, okulista z Kaiser Permanente. Jego matka zrozumiała, jak wielu widzących ludzi wiedzie kiepskie życie i jak wielu niewidomych żyje w szczęściu. W ostatnim okresie życia Ben poszerzył swoje horyzonty. To, czego najbardziej się boję, to woda, powiedział. Jeżeli jednak mam oczy, to jest coś, co najbardziej chciałbym zobaczyć. Wybrał się więc do parku wodnego w San Diego, by popływać z delfinami i usłyszeć, jak one posługują się echolokacją. Stojąc po pas w słonowodnym basenie, zanurzył jedno ucho, gdy butelkonosy delfin Sandy płynął do niego. Człowiek, pomyślał. On szybko mlaska. Ben spędził 45 minut, bawiąc się z Sandy, dotykając jej zębów i głaszcząc jej płetwę grzbietową. Bob McMaines, nadzorca delfinarium w parku, powiedział, że przez 23 lata jego pracy niewielu ludzi nasłuchiwało z taką uwagą dźwięków wydawanych przez delfiny. On wraz z delfinami otrzymał dar. On był niesamowity, mówi McMaines. Powiedziałem mu, że gdy skończy 18 lat, może tutaj kiedyś dostać pracę. Świat Bena mógł być ciemny, jednak najbardziej zadziwiające były jego mlaskania. Mogą zostać w przyszłości nauczycielem matematyki lub profesjonalnym skateboarderem, albo też, jak sądzi jego matka, kimkolwiek tylko zechciał. Czyż historia Bena Underwooda nie jest niezwykła? Mówię ludziom, że nie jestem niewidomy, mówił Ben. Nie mogę tylko widzieć. Oryginalny artykuł autorstwa Aleksa Tresniowskiego z serwisu America Online. Tłumaczył i czytał Ivelios. Treść artykułu została zmieniona. Ben Underwood zmarł w styczniu 2009 roku. Życie odebrała mu ta sama choroba, która pozbawiła go wzroku nowotwór.